Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Zima na Urzeczu Przyjrzyjmy się jak wyglądała w przeszłości zima nad Jeziorką i Wisłą Dziś gdy spadnie śnieg rozpoczyna się walka o miejsca parkingowe ale poza nieodśnieżonymi drogami i oblodzonymi chodnikami nie mamy tak naprawdę powodów do narzekań. Niegdyś opady śniegu potrafiły odciąć niektóre z okolicznych wsi od świata. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, jakim wyzwaniem była wędrówka przez śnieżne zaspy. Łatwo domyśleć się, co oznaczała konieczność udawania się z wsi takich jak Habdzinek czy Opacz na msze do kościoła w Cieciszewie, a później w Słomczynie. Nie każde gospodarstwo chłopskie dysponowało saniami bądź płozami zaczepianymi w miejsce kół. Poza tym wielopokoleniowa rodzina nie mieściła się w całości na wozie. Drogi nie były odśnieżane ani posypywane, zatem należało wydeptać ścieżki. Potuliccy czy Wielopolscy podróżowali własnymi zaprzęgami. Sanie zresztą były w zimie zwyczajnym środkiem transportu. Mecenas reprezentujący interesy potulickich w połowie XIX wieku przedstawianym im rozliczeniu rachunku wielokrotnie wykazywał, iż przemieszczał się sankami. Podobnie czynił sądowy woźny, doręczający wezwania kolonistom olenderskim z dóbr oborskich. Rzeki zamarzały. Pozwalało to wykuć z nich lód i zabrać jego zapas. Stosowano go do przechowywania produktów spożywczych. Wraz z rozwojem propinacji stał się także niezbędny do produkcji piwa. Wycięte i zebrane fury i bryły lodu przechowywano w lodowniach. Na ziemiach polskich istniały one od średniowiecza, nim w roku 1876 Karl von Linde odkrył jak wykorzystać amoniak do obniżenia temperatury, co doprowadziło do stworzenia lodówek. Lodownie istniały przy większości gospodarstw. W większości wypadków były dołami wykopanymi w ziemi, wyłożonymi drewnem, przykrytymi od zewnątrz, a ich ślad znaczyły kopce. Lód wydobywano jeszcze w połowie XX wieku, a lodownie przetrwały co najmniej do lat 60. Do dziś w okolicy Konstancina Jeziorny wspomniany jest pan Ziętek z Chabdzina, który wytwarzał lody z krowiego mleka, jajek i brył lodowych wyciętych ze stawu chabdzińskiego. Lód był zresztą przedmiotem handlu. Wykorzystywano go w przetwórstwie spożywczym i zaopatrywano się weń właśnie zimą. Zachował się ciekawy opis z roku 1783 wielkiej lodowni dóbr oborskich zlokalizowanej w Dębówce, pod górą, czyli skarpą. Dziurę wykopaną w ziemi wzmocniono słupami mocnymi dębowymi, obsypano ziemią i pokryto słomą. Zamarznięta jeziorka umożliwiała przeprawę między Jeziorną Oborską i Królewską. Z kolei Wisła dawała możliwość przejścia w miejscu przeprawy karczewskiej. Lód łączył także ze sobą gasy i nabrzeże, gdzie związki rodzinne obu wsi od wieków były szczególnie bliskie. Jednakże zamarzające rzeki powodowały znaczne zagrożenia. Zamarzająca woda tworzyła szczeliny w śluzach na Jezeoziorce i niszczyła ustępy wodne. Zdarzyło się także, że zwały lodowe podniosły i uszkodziły młyńskie koła. Większe spustoszenia powstawały na Wiśle, gdzie lud wielokrotnie urywał wiślane brzegi, a spiętrzenia kry prowadziły do powstawania zatorów. Były one szczególnie niebezpieczne, bowiem rozmarzająca woda rozlewała się wtedy po polach. W 1785 odnotowano, iż dla utrzymania brzegów Wisły w okolicach wsi Kopyty sprowadzono z lasów wągrodzkich ścięte sosny, a powstałe w ten sposób pale kafarem na Wiśle po lodzie ubito. 60 pali rozerwało płynący lód i uniemożliwiło powstanie zatoru, jednakże impet płynącego lodu był tak wielki, iż połowę tych pali lody powyrywały i zabrały. Lód doskwierał także na stawach i jeziorach. Z Cieciszewa do piasków nie było wówczas jeszcze grobli. Drogę łączył most, który jak odnotowywano przez lody był psuty. A potem zima dobiegała wreszcie końca i nadchodziła wiosna. A wraz z nią roztopy i rozpoczynały się po wodzie.